Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cześć i czołem Jeremiasz Szczecina, odpowiedzialny za realizację dzisiejszego programu, a przez najbliższą, niecałą godzinę będą z wami... Karolina Ziębińska. I Edgar, który także będzie miał przyjemność prowadzić magazyn muzyczny, co aferytmem się zowie, co swoim aksamitnym głosem Marek Torło przed chwileczką na antenie zapowiedział. Tak samo jak jeden zespół zapowiedział, że wraca jest to absolutny banger. Co prawda informacja z wczoraj, ale nie można inaczej zacząć programu, tą informacją. Nie można tego ominąć. Jest to zespół The Strokes, który wrócił z utworem Going Shopping. Like a tiger they will chase you down. Unless you wanna hear about it? Solidarity can be difficult when you've got cool stuff to lose. Um, I wanna be a seven foot zombie. The play is low, but I gotta do something. I'm at the moment, like the song is bumping. It was my future wife in the little greatness, building future ruins. We're building castles from the bones dead trees, molded from the shattered ice of the Dead Sea. I moved away to the country. To byli The Strokes i utwór Going Shopping. Po powrót po aż 6 latach i aż ciężko mi było uwierzyć, że tyle minęło od y, albumu The New Abnormal, który zdecydowanie zapisał się na długo w popkulturze i, i w muzyce. A co do tego utworu, to mimo, że e, został wydany dopiero wczoraj, już w zasadzie dużo kontrowersji narasta, bo e, dużo mamy tutaj opinii, że to za dużo autotiona, że w sumie to e, za dużo tej modulacji głosu, że jakby było naturalniej, to by było lepiej, no, ale... bo kiedyś to było, teraz no to właśnie, już nie ma. Teraz to te nowoczesne technologie, ale ja mam wrażenie, że to jest trochę taki celowy, zabieg, że ten wokal jest celowo tak przerysowany, no ale y, myślę, że cały album, który wychodzi 26 czerwca, nada nam więcej kontekstu i przekonamy się, czy to było celowe, czy jednak nie. Ja jestem przekonany, że jeszcze kilka singli, zresztą co najmniej jeden na pewno do tego 26 czerwca, y, artyści nam zaprezentują, no i na kilku festiwalach będzie można letnich ich usłyszeć. Niestety nie w kraju między Wisłą a Odrą. Odrą bogiem. Niestety y, nas nie odwiedzą Chociaż kto wie, może jeszcze coś zostanie Zapowiedziane, line festiwal festiwali Jeszcze nie są Halo, halo, Peter Sweet, halo Zobaczymy Muszę przyznać, że faktycznie dużo słuchaczy Zespołu The Strokes czekało Zresztą pewnie wszyscy słuchacze The Strokes Wczoraj mniej więcej Nie wiem, koło godziny ósmej z hakiem Tak mi się wydaje, nagle jeden z naszych słuchaczy Zresztą były redakcyjny kolega Który dzisiaj pracuje w innej stacji Wysyła do mnie informacje, Do Strokes wróciło Włączam radio, domagam się informacji że akurat było 30 sekund do wejścia To dlaczego by nie zagrać właśnie w tym momencie Strokesi wrócili My z kolei wracamy do was Z informacjami związanymi z wydarzeniami I to wydarzeniami, na które mamy dla was Zaproszenia, zaproszenie Tym razem na koncert, który odbędzie się W Pangarze w najbliższą sobotę W ogóle w ten weekend dużo będzie się działo Między innymi w niedzielę na WS Ale być może do tego przejdziemy sobie Później Balkon, Tytus Gaming i Hey To te zespoły, które będzie można usłyszeć Na koncercie zatytułowanym Chyba ty kiedyś było Twoja stara, a teraz jest chyba Ty. Gotują w Panu Garze te trzy formacje. My mamy dla Was zaproszenia. Jeżeli chcielibyście się wybrać i to z osobą towarzyszącą, to wysyłajcie SMS-y pod numer 7148, afera, Wasze imię i nazwisko, a także yy, czy my dzisiaj mamy coś takiego, jakiś dzień? O, co byście chętnie ugotowali, skoro oni będą gotować? O, to jest dobre pytanie. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Z kolei zagrajmy sobie jeden z zespołów, który w Panu Garze się zaprezentuje. Nie co? nie Balkon, ale z Gaming Zresztą jego album Był płytą tygodnia w naszym radiu A bez bólu nie ma gejna The cat no właśnie, to ich będzie można usłyszeć. Czyli Titus gaming, już wy, najbliższą sobotę w pangarze. 7148, afera, wasze imię i nazwisko. I co wy byście najchętniej ugotowali? Koszt wiadomości to złotówka, i 23 grosze. A ty po świętach najedzona? Zdecydowanie tak. Mm, a co jadłeś? Y, myślę, że jakieś mm, serniczki. Mm. To, te wszystkie słodkie rzeczy to jest. To... Ach, ja już nie mogę patrzeć na co niektóre rzeczy, ale spokojnie, już za niedługo majówka, więc będziemy mieli Kolejne powody do świętowania. Teraz powód do świętowania jest taki, że przechodzimy na 12 minut po godzinie 19 do tego punktu programu. Płyta. Płyta. Płyta. Płyta, Dobra, Karola. Czy gdybyś usłyszała, czy w twoim bingo na ten rok było to, że Wojtek Waglewski z ekipą, zespołem WW, zaproszą do współpracy artystów związanych z The Very Polish Cutouts? W ogóle cały przekrój artystów, którzy są Gościnnie na tym albumie zdecydowanie nie byliby w moim bingo. No, amerykański raper. Nie, nie nigdy bym w to nie uwierzył, że chłopacy, że, że panowie, przepraszam bardzo, się na to zdecydują. Ostatnio zresztą pan Wojciech Waglewski występował w telewizji w jakimś programie z Katią, e, naszą redakcyjną koleżanką, nigdy się nie Coś liczył. takiego e, miało miejsce. A tymczasem mówimy o albumie, który no jest już nie chyba, którym albumem grupy WW. Dźwięczność, bo to o nim mowa. Dziewięć utworów, do tego jeszcze trzy remiksy. Niezwykli goście, bo oprócz Pejzaża z Zuchu i Szmolca możemy także usłyszeć chociażby Darię ze Śląska, czy Antara Jacksona i samite te Suwanarit, więc pan Waglewski, pan Martusewicz, pan Brendal i pan Pospieszalski chyba stwierdzili, że to jest ten moment w karierze, kiedy należy pokazywać także Młodszych artystów I chyba, żeby też trochę siebie Odmłodzić O i wiesz co, na tyle, na ile zna... Chociaż nie, faktycznie To już Peselu nie oszukasz, chociaż ja bym życzył Wielu artystom takiej otwartości jak Tej czwórce, bo to naprawdę Są artyści pisani wielką literą To po pierwsze, a po drugie Tacy, co nie boją się eksperymentować, a ten album Jest tego chyba najlepszym przykładem Zdecydowanie tak, a myślę, że Z tych współprac międzypokoleniowych wychodzą często najciekawsze rzeczy. No i właśnie jednym z takich utworów międzypokoleniowych współprac będzie właśnie to, co teraz zagramy. Niech to będzie zatem dźwięczność, ale w remiksie, w wykonaniu pejzaża. Pejzażu? Pejzażu? Pejzażu? Pejzaż zremiksował. Tak. tak. Nie będziemy się bawić w deklinację. No to lećmy z tym kolabo. Dźwięczni jesteśmy panu Wojciechowi i całej ekipie za ten album. Dźwięczność to właśnie ten utwór, który mogliście przed chwilą usłyszeć, a sam utwór tak samo zatytułowany, tylko tutaj w, zre, w zremiksowanej wersji, aż mi słowa gdzieś tam grzęzną w gardle, kiedy o tym mówię szczerze, że Pejzaż jest jednym z moich ulubionych producentów i DJ-ów, więc bardzo się cieszę naprawdę, że miał okazję wystąpić na tym albumie. Wielkie, wielki szacun i czekamy na więcej. Jakby co, to pamiętajcie, że jeszcze jutro, a także w piątek po godzinie 8 i po godzinie 19 będziemy mieli wielką przyjemność zaprezentować Wam kolejne spotkania z grupą WW. Tymczasem teraz my zmieniamy nieco klimat i to dosyć znacząco. Karola, kiedy słyszysz Wrocław, to co Tobie przychodzi na myśl? Myślę, że jakieś e, undergroundowo rokowe ale też w sumie rapowe trochę klimaty No i wszystko się zgadza w takim razie Bo ja, wiesz co, ja tę wrocławską scenę odkryłem przez Zdechłego, nie będę ukrywał mhm. Później zakochałem się w Janie, później do tego jeszcze pretensje, Cafe Trauma A później odkryłem zespół Gwara i ta że właśnie Gwara I to wcale nie poznańska Gwara Przyjeżdża do Poznania po to, żeby zagrać na rozbracie w najbliższą sobotę Razem z nimi 5V and impedancja. To jest dziwna zbitka, a także poznański Letarg, którego to ostatnią mapkę bardzo, ale to bardzo mocno polecam. Mamy z Hermesem z Gwary porozmawiamy dosłownie za chwileczkę. Zanim jednak to nastąpi, no to wybieramy 104, bo tak zatytułowany jest e, kawałek z ich ostatniego albumu. E, wspólnie z Hermesem go wybraliśmy i nie będę ukrywał, e, jeżeli alternatywa, jeżeli hardcore, jeżeli hip-hop, jeżeli punk-rock i jeżeli przede wszystkim świeże podejście do muzyki, to właśnie wrocławska scena. Słyszymy się za chwilę z Hermesem na antenie. Najpierw miał być Zarazę chwilę, potem dosłownie się drogę, kiedy się uspokoiłem Kiedy poznałem kobiety, to matematyka Ustaliłem, że w styka Potem doszedłem sport i muzyka Robię do dycha Nieściłem, była nadal obok Kiedy się obudziłem, kiedy pomyślałem, tak to było mi uwierzyć, Jeśli mam to takich taki ciał, to mogę nawet przejść Kiedy patrzę na niebo, które płonię żywym ogiem, jak obkruszone z elektrą Krzyczę głosem, tysiąca na to w mojej głowie rodzi pytanie jedno No bo zawsze się nie igrało, na mnie nie mógł kłamać że to co teraz widać, to żadna fotomorgana Morgana Więc tej moje rękawiczkę, bo muszę się ubeznić Skoro się zaraz skończy, to jak mam niby przeżyć? To jak nie niby przeżyć? To jak mam niby przeżyć? I takie oto dźwięki będziecie mogli usłyszeć na poznańskim rozbracie już w najbliższą sobotę. Wtedy to gwara, letarka, także 5 volt and impedancja i to wszystko na najlepszym ze wszystkich skłotów na świecie, bo skłot poznański rozbrat jest absolutnym topem, jeżeli chodzi o alternatywne około punkowe granie, bo powiedzieć punkowe to by było naprawdę nadużycie, bo chociażby gwara, których mogliście usłyszeć przed chwileczką, to coś zdecydowanie więcej niż pank. No i właśnie, czy w ogóle jest to pank. O tym pogadamy z Hermesem, który Witamy serdecznie, halo halo Cześć, cześć, siemanko Udało się, uda się przyjechać do Poznania W sobotę zagracie na rozbracie, ale zanim o Poznaniu To ja chciałbym zacząć od tego Wrocławia Bo tak jak wczoraj przez telefon rozmawialiśmy To dałem upust swojej miłości do waszej sceny I powiedzcie, jak wy to robicie Że w tym niegdziesiejszym Breslau, dzisiejszym Wrocławiu Scena alternatywno-hardkorowa Bo tak ją sobie roboczo nazywam yy, Chyba jest najmocniejsza Albo jedna z najmocniejszych w tym kraju Kurczę, no jesteśmy pracowici przede wszystkim e, i e, wszyscy mamy jakieś umiejętności, każdy się stara w czymś być dobry, żeby móc e, siebie nawzajem wspierać w jakiś sposób. Jeden robi wideo, drugi e, gra na gitarze, pożyczamy sobie siebie nawzajem, że tak powiem, z projektów i, i po prostu tak sobie działamy. To pożyczanie z projektu do projektu, no właśnie, bo tak się zastanawiałem, na ile dochodzi do jakiejś przemieszania się e, Was e, jako muzyków w poszczególnych składach, no ale tu już chyba odpowiedziałeś, że, że scena się wspiera i, i perkusista w czterech kapelach. Jak najbardziej, jak najbardziej to trochę tak wygląda, e, jest, jest taka potrzeba po prostu, żeby gdzieś była ta e, synergia. W związku z tym, że nie jest nas aż tak dużo, ale z drugiej strony mamy sporą różnorodność mimo wszystko, więc to raczej wynika z jakiejś takiej pasji, że kogoś ciągnie też do drugiego projektu, a nie z konieczności, że, że, że po prostu nie ma komu grać. Co do Wrocławia jeszcze chciałbym o Albo nie, nie, tam Wrocław Piękne miasto, cudowne, cudowna scena Ale o was I ja tak się zastanawiałem, bo kiedy was odkryłem Nie będę ukrywał, podesłał mi znajomy I powiedział, zobacz jakie świetne punkowe granie Ale ja tak się zastanowiłem I ciekawe, czy oni o sobie mówią, że są punkami I że, że, że grają muzykę punkową No to teraz mam okazję zadać to pytanie Więc, więc je zadaję No Czy, czy my o sobie mówimy, że jesteśmy punkami To na pewno nie Ostatni raz tak może powiedziałem, jak miałem 14 lat E, nie żebym miał coś do punków, ale po prostu e, jakby z wiekiem się przestaje człowiek tak szufladkować, mam wrażenie, przynajmniej część ludzi. Mm -hmm. e, ja tak miałem na pewno i na pewno e, też Ben, który ze mną tę płytę tworzył, natomiast no, te brzmienia punkowe jak najbardziej się przewijają. E, szczególnie przez e, pierwszy album Wolfram, tutaj e, na Magedonie też się zjawiają, jest dużo w nas inspiracji e, z punku. Czy tam, ja się inspiruję zielonymi żabkami i będę dużo, dużo jakby włożył w Rage Against the Machine mm -hmm. w ten album. Natomiast no myślę, że to, to brzmienie jest trochę bardziej różnorodne i też jakby z innych gatunków czerpiemy tam garściami, nawet z jakiegoś tam black metalu, czy, czy z Duma, czy, czy jest Strasz, czy jest e, Progrok nawet jakiś się pojawia, więc jakby. Jest to troszeczkę, troszeczkę bardziej dzika bestia niż po prostu rock. A to jest chyba w ogóle dzisiaj taka trochę cecha zespołów z szeroko pojętej tej podziemnej alternatywy. Boże, już coraz dziwniejsze sformułowanie no, tak. są używane przeze mnie, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, że, że jakiekolwiek granice stylistyczne no to już przeszłość i zaszłość. I coś mi się wydaje, że szufladkowanie kogokolwiek w jednym gatunku muzycznym to, to dzisiaj naprawdę to by mogła być wręcz obraza dla, dla zespołu. No oczywiście, w sensie no ja bym się nie obraził, ale uznałbym to po prostu za jakieś ominięcie mocne, no bo e, mamy dostęp teraz do takiej szerokiej gamy po prostu treści, że zamykanie się w jednym gatunku to, to byłoby po prostu marnowanie sobie i słuchaczowi czasu. E, trzeba po prostu jakąś syntezę z tego wszystkiego wyciągnąć, pokazać coś nowego, żeby nie odgrzewać po prostu kotleta i nie jeść jakąś wydeptaną ścieżką. Utwór 104, który przed chwileczką usłyszeliśmy, to może nie sam utwór jako świeżynka, ale płyta Armagedon, to jeszcze wręcz pachnie farbą drukarską, gdyby, gdybyśmy jest. mogli to tak nazwać. Czy właśnie Armagedon będzie dominował na setliście waszego poznańskiego koncertu na Rozbracie, czy, czy właśnie czego możemy się spodziewać? Czy, czy w ogóle jest, to jest takie zwierzę sceniczne, zwierzęta sceniczne jesteście, że spodziewać się czegokolwiek, jest e, błędem. Jak najbardziej z Armagedną będziemy przedstawiać. Jest też zachowane gdzieś tam w narracji albumu, nasz set, z małymi kleksami z poprzedniej twórczości tu i ówdzie. Ale, ale chcemy przedstawić tę płytę w dużej mierze po prostu słuchaczom. Mieliśmy okazję już to zrobić w Warszawie. Lecą z nami wszystkie kawałki, mimo tego, że dwa tygodnie jest od premiery, czyli mhm. dzisiaj trzy. To, to ludzie znają te utwory i, i gdzieś tam chyba rezonują one z nimi, więc idziemy, idziemy z nową płytą, nie, nie oglądamy się za siebie. A jak mówisz o tych ludziach i o no, nie tylko warszawski koncert teraz zapytuję, ale w ogóle, e, kto przychodzi na wasze koncerty? Ja wiem, że z perspektywy sceny czasem słabo widać, al, ale przecież nie chowacie się na backstage'u, tylko widzicie i, i, i, i kto, kto bywa na gwarze? No młodzi ludzie oczywiście, którym się jeszcze chce chodzić na koncerty, e, najczęściej w kolorowych włosach i, i koszulkach zespołów, także e, kla, klasyczek gatunku. E, myślę, że myślę, że to są po prostu właśnie ludzie gdzieś tam z tej alternatywnej sceny, którzy mają gdzieś tam frajdy z digowania, jakichś rzeczy, które nie są może na topie a mają jakąś inną wartość. Przyjeżdżacie do Poznania razem z dwoma innymi zespołami, albo raczej przyjeżdżacie jeszcze ze znajomymi z Five Volt, ale także przychodzą do was, przychodzi do was ekipa z Letargu. Skąd wy ich wytrzasnęli? Bo wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, zachwalałeś ostatnią, ostatnie wydawnictwo, które gdzieś tam do znalezienia. Tego akurat nie znałem, odpaliłem i, i, i, i naprawdę to Prawda? wykopać <grym> coś takiego i tak fantastycznego, tak świeżego w 2026 to naprawdę szopoba. No ja jestem mega też szczęśliwy, że natrafiłem na ten letter. To, tak jak mówiłem ci chyba wczoraj, że z Generacji Destrukcji Adam mi polecił, bo mm. oni też grali z nimi w Poznaniu. Ja się w ogóle zgodziłem w ciemno i tam, bo raz, że miałem problem, żeby znaleźć zespół na Poznaniu, a dwa, że po prostu się tam zaufałem Adamowi. I potem właśnie Luntex Five Volt, Luntex Five Volt, to jest jego ksywa, podesłał mi ich demówkę. I mówię, wow, ale dobrze że, ich, dobrze, że ich namówiłem na ten koncert, bo, bo naprawdę, no mega świeżo grają, mega... No i dawno nie miałem takiej sytuacji, żebym w ogóle gdzieś katował album w kółko, więc yy, no właśnie, szafoba, bardzo się cieszę, że się będziemy mogli poznać. Odpalcie także, bo naprawdę Letarg, jak i pozostały artyści rozbratowego koncertu, godni polecenia, ale gdybyście mieli ich płytę, to byście ją zdarli. Jestem o tym przekonany, a kasetę byście zajechali. W Poznaniu w najbliższą sobotę, godzina 19, na rozbracie Gwara Letarki, 5 Five Volt, No właśnie Armagedon 2-3 tygodnie temu się ukazał. Koncerty w Poznaniu w najbliższym czasie, no ale wiesz, teraz czas letnich festiwali, czyli rozumiem jakieś wielkie sceny, wizyty w zakładach pracy i temu podobne. W wizytę w zakładzie pracy to ja będę miał za jakieś dwie godziny, <głos> te, żeby, żeby zarobić sobie na chlebek, a co do letnich festiwali, no to, to jeszcze nic konkretnego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no. Wiadomo, to letni festiwale. No właśnie i to jest, to jest ten ból. Ale nie tak serio, już pytając, jakieś plany, wiadomo, że nie wejście do studia, ale częstokroć, kiedy rozmawiam z artystami, którzy są świeżo po, po wydaniu Krążka, to mówią, że w trakcie nagrywania już tyle nowych pomysłów się narodziło, że, że można by było coś nowego nagrywać, czy wa w waszym przypadku to jest takie wyrzucenie z siebie wszystkiego, e Wydanie płyty na no później dopiero zbieranie materiału i pomysłów na, na nowe wydawnictwa. My, my ogółem raczej mamy taki, taki modus operandi, że raz na kilka lat po prostu e, wykładamy, co tam mamy na stół i wrócimy albo nie. Nie wiem, na razie nie ma planu. Wymęczyło nas to e, robienie tego albumu. E, w takim pozytywnym sensie, oczywiście, bo fajnie było to, to zrobić, ale ale jakby nie ma nikt wsparcia, żeby, żeby katować teraz publikę i, i robić następne rzeczy pod tym szyldem. Też jakby Ben ma swoje osobne projekty, e, ja coś tam kombinuję. E, Gwara is for the people, e, jest długi album, niech się nacieszą. Myślę, że następne trzy lata no, powinni być zadowoleni, a jak nie, no to są też inne zespoły, trudno. Co jak co, ale gwara to jest ciężki gnój, szczególnie na żywo można przeczytać w wywiadzie z Wami. Polecam serdecznie kmak.pl. tam wywiad z, z Tobą i z Tobą. Ze mną, tak. Dobrze, tak, tak. dobrze. Polecamy serdecznie. Najbliższa sobota, przypomnijmy, oprócz gwary, także Letark oraz 5V. No to co, mam nadzieję, Hermes, że do zobaczenia, bo, bo zrobię wszystko, żeby no faktycznie na rozbracie się, się zjawić. Również mam taką nadzieję. Zapraszam też słuchaczy Radia Afera. By the way, mój pierwszy skład hip-hopowy się nazywał Afera. Co ty gadasz? No to no, tak... Y było blisko, było blisko. Czekam na ma Masz jakieś nagrania? Wolą mnie. <śmiech> nie pokazywać. Ej. Dobra, to Zobaczymy ty... na słuchawce, czy kurczę, na, na jednej, na jednej słuchawce, podczas koncertu, tak żeby nie było dobrze słychać. Okej, okay, dobra, trzymam za słowo. Teraz to już w ogóle tym bardziej muszę <śmiech> zrobić wszystko, żeby na rozbrat się wybrać. Na rozbracie prohibicja będzie, ale rozumiem, że to będzie prohibicja utwór z Armagedonu. Zgadza się. Dobra. Zgadza się, dokładnie. Dzięki wielkie Hermes, do zobaczenia w sobotę. Dzięki, miło się gadało, do zobaczenia, do usłyszenia. Moje miasto, prohibicja pochłania Moje miasto, moje miasto Znowu stycień, znowu podnieś mi akcyzę Marzy się strycie, gdy do Bo odkładam lychę podatek za truciznę Ja przy ostatniej Moje miasto, czyli Poznań, będzie świadkiem wizyty Gwary, zespołu Gwara, a także 5 Volt, no i Leterk. prosto z Poznania. To wszystko do zobaczenia na poznańskim Rozbracie w najbliższą sobotę od godziny 19. Zapraszamy serdecznie. To była tylko mała próbka tego, co będziecie mogli usłyszeć. Polecam. Naprawdę album Armogadon Gwary robi robotę i pokazuje, że ta wrocławska scena je ja naprawdę im zazdroszcza. Takim zazdroszczę, tak jak Wrocław może nam, nie wiem, sceny DJ-skiej no, zazdrościć. Mają w czym przebierać, e, jeśli chodzi o właśnie rokowo-rapowe klimaty, ale teraz z wrocławskiej sceny przeniesiemy się na. E, Wyspy Brytyjskie, a w zasadzie do Irlandii, z zespołem Florence Road. Ale Irlandczycy będą dla Ciebie byli źli za to sformułowanie. Oj, <laughs> przepraszam, <laughs> jeżeli... Chyba, że są z Irlandii i... Północnej, to wtedy może nie. Okej, okay, mam nadzieję, że mi wybaczą, albo że żadni Irlandczycy nas nie słuchają w tym momencie, ale zespół Florence Road, e, czyli dziewczyński, e, rockowy e, girls band e, bardzo... E, Podoba mi się to stwierdzenie, bo y, podoba mi się, jaka energia od nich bije. A dziewczyny wydały pod koniec marca epkę. Epkę zatytułowaną Spring Forward. I właśnie y, no ja wiem, że już było dużo y, piosenek i całych albumów o miłości. No i to też yeah. jest... <laughs> Kolejny z tych, ale myślę, że na początku ich kariery, bo w zasadzie no dopiero od bodajże dwóch lat zaczynają, no myślę, że jest to warte, warte uwagi i utwór, który zagramy to Hanging Out to Dry. Jest to właśnie... Ta część epki, która pokazuje tą e, mniej przyjemną, tą bardziej tragiczną e, odsłonę tej miłości, ale bardzo, bardzo mi się podoba, w jaki sposób e, dziewczyny to zaranżowały Hanging out to Dright Florence Road. One, two, one, two, three, four. było Florence Road z utworem Hanging Out to Dry. Bardzo polecam przesłuchać tą epkę w całości. To są tylko cztery utwory, więc nie zajmie wam to dużo czasu, a naprawdę fajnie się to łączy i te emocje fajnie przechodzą w jedną historię. No ale dobra, to teraz powiedzmy o tym, co, o czym rozmawialiśmy na poza anteniu. Dokładnie, o tym, co za będziemy zaraz grać, czyli Kosmonauci. Kosmonauci i ich nowy album Brudna Bielizna. Już sam tytuł jest taki dosyć prowokacyjny i właśnie wydaje mi się, że album też miał być prowokacyjny i mm -hmm. miał... E nie być taki jednoznaczny, bo ja to, co już właśnie mówiłam na poza anteniu, e, że sama nie wiem jeszcze, co o nim sądzę. Nie wiem, czy on miał być taki przerysowany, czy to już jest przekombinowanie, czy jeszcze e, mieścimy się w granicach... E, czy jak, hej, jesteśmy tak alternatywni, tak, że zjadamy alternatywę. I, e, i bycia... E, Pionierem, odkrywcą e, w muzyce, no ale zdecydowanie e, jest o czym rozmawiać. Kiedyś o takich artystach się mówiło, że zostaną docenieni po śmierci. E, życzymy kosmonautom, żeby zostali docenieni prędzej albo żeby nie musieli obkrążać Księżyca, żeby zostać docenionymi. Zdecydowanie. Ja myślę, że oni już są... E, docenieni na tej jazzowej scenie. No a właśnie, czy polski jazz jest potrzebny muzyce? Na to pytanie odpowiadają już na samym początku w intrze do utworu Kogut, które jest ciekawym rozpoczęciem albumu, ale no, sami posłuchajcie, co mają tam do powiedzenia.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 rozszerzenia zakresu kompetencji Mnie już na przestrzeni tego jednego utworu kosmonauci wzbudzają bardzo rozbieżne emocje. No, należy przyznać, że nie pozostawiają człowieka obojętnym po przesłuchaniu tegoż utworu. Zdecydowanie nie. Na pewno mamy tutaj dużą rozbieżność gatunkową i emocjonalną i w sumie takie chyba igranie granie jeszcze z tym, co ludzie kupią, a czego jeszcze nie, a w co będziemy wierzyć, że ma jakiś sens. Jesteśmy artystami jazzowymi, awangardowymi i jak chcemy zrobić intro, które będzie trwało dwie trzecie utworu, to sobie zrobimy takie intro. Bo kto nam zabroni? No nikt nam nie zabroni, bo przecież jesteśmy artystami jazzowymi, alternatywnymi, awangardowymi. Drodzy słuchacze, my wam przypomnimy tylko jeszcze o naszym konkursie, konkursie, dzięki któremu będziecie mogli wybrać się w sobotę. Do Pangara tam, hej balkon i tytuł z gaming. Wraz ze sobą towarzyszącą będziecie te zespoły usłyszeć mogli. Szyk przestawny jest moim ulubionym. Chyba koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, no ale tę wiadomość wysyłajcie pod numer 7148 w treści wpisując aferę wasze imię i nazwisko i co byście nam zgotowali, ugotowali, przygotowali. I to nie tylko do jedzenia. Pani Karolino, czy pani zna komety? Znam. Znam, dobrze. Ale nie zna jeszcze najnowszego singla zatytułowanego Uczucia. A przyznam się, że tego jeszcze nie słuchałam. A chyba nie mogłaś nawet słuchać za bardzo, ponieważ ukazał on się dzisiaj o godzinie 15.43... Tak. No to zdecydowanie nie zdążyłam. Świeżynka jeszcze cieplutka, Lesław i ekipa naprawdę jeden z moich ukochanych zespołów. Komety i Partia to jest ten zespół, który jeżeli jakiekolwiek mam wątpliwości co do rzeczywistości, to warto sobie włączyć. I, i ten utwór, który za chwileczkę usłyszycie, to no właśnie to takie Przedostatni singiel zapowiadający album, który ukaże się dopiero we wrześniu. Noc Kleopatrą, tak ten album będzie się nazywał. I powiem tak. Jeżeli lubicie klasyczne komety i klasyczną partię, to ja bardzo zapraszam. Ani własnych, ani cudzych Dlatego znowu popełniam teraz dwa Nie potrafiłem nigdy temu przeciwdziałać Podwójne zakochanie Powraca jeszcze raz Kocham Ciebie i Ciebie Te uczucia są silniejsze Siebie różne tworzycie jedną całość. Z każdą z was niej łączy. Nierozerwalna więź. Nie zawsze wszystko da się wytłumaczyć. Na horyzoncie widać tylko choroby. Są silniejsze ode mnie Emocje i obsesje Atakują mnie gdziekolwiek jestem Yeah. Komety i uczucia. Album Noc z Kleopatrą 11 września się ukaże, a sam utwór wydany przez Peleton Records, a jeżeli coś wydaje Peleton Rekords, to wiadomo, że to dobre będzie, no ale Komety to mówi samo za siebie. No tak samo jak myślę, że samo za siebie mówi duet Kuby Więcka i Kozy. Już trzeci album tego duetu wyjdzie niedługo, bo 17 kwietnia, a singiel, który go zapowiada to Piramida Potrzeb. No i jest to taki utwór przedstawiający wizję obserwatora, takiego odrealnienia, odcięcia się od rzeczywistości i trochę patrzenia z boku na swoją przyszłość, ale też teraźniejszość i szczerze mówiąc ja się bardzo nie mogę doczekać tego albumu, bo po tym co mogliśmy usłyszeć na albumie Noc Żywych Trupów, który wyszedł że już chyba dwa lata temu niecałe, no to naprawdę jest, y, są, jest wysoko postawiona poprzeczka i jest na co liczyć. Y, także posłuchajmy, co Kuba Więcek i Koza przygotowali tym razem. Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Czołam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach. Wizje wracają, kiedy idę spać Już odechciało mi się z nimi grać Nie byłem sobą ziom od wielu lat Mam całą pulę, ją stawiam na raz Kamien na twarz, pomimo złych kart Już odechciało mi się z nimi grać Nie byłem sobą ziom od wielu lat Mam całą pulę, ją stawiam na raz Kamien na twarz, pomimo złych kart Yo. Ona szuka tego, czego jej nie możesz dać Wszystko inne i tak dadzą jej za ładną twarz Słychać piskop, oni w powietrzu czuć gaz Dookoła trans rządzi nami krzyk mas Ej, nie ma nas, może nigdy nas nie było Nasłuchuję głosu jakbym czekał wciąż na wyrok Wokół są dzieciaki, z bloków leją spray to syrop Łatwo dać się ponieść, wielo na tym się skończyło Nie mogę obiecać czy niczego, pewnie wiesz to. tej nocy zabijamy w sobie człowieczeństwo Ej, flary płoną, pod niedopaloną tęczą Dajemy pożywkę swym demonom, bo nas męczą Ło, pewnie wiele osób, płynie nim to dotrze Pożądanie jest ostatnie w piramidzie potrzeb Nie poznał sukcesu, którego zdobył małym kosztem Nie ma sensu, żeby ciągle nie czekać na wyrocznię Wiele osób z mego życia teraz nawet nie znam To co do nich czułem dawno zostawiłem w wersjach Nie rozdam nikomu kluczy już do mego serca Zapłaciłem wiele za wymienienie w nim wejścia Ej, wiem, że pewnie nie masz żadnych zamiarów Tekst to zadaje wiele radości i żalu Żyję tlen w płucach, ma zapach od paru Wstaje dzień, zaraz osłabiam od czaru yeah. Słyszę ich lament jak na ziemię Dadzą pełną stawkę za kolejne uniesienie Co skończy się szybciej niż ostatnie jestem pewien Biorę całą pulę, teraz stawiam ją na siebie Stoją dookoła, to mi Boże dekorum. Nie umieszczam już nikogo w puli wyboru. Znowu się odcinam, żeby móc sobie pomóc, bowiem, że bez tego nie pomogę nikomu. Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Tułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach. Wizje wracają, kiedy idę spać. Zaczyń, pewnie wiesz W tej nocy zabijamy w sobie człowieczeństwo Ej, flary płoną pod niedopaloną tęczą Dajemy pożywkę swym demono, bo nas męczą Ło, pewnie wiele osób płynie nim to dotrze Pożądanie jest ostatnie w piramidzie potrzeb Nie poznał sukcesu, kto go tobą małym kosztem Nie ma sensu, żeby ciągle czekać na wyrocznię. Wiele osób z mojego życia teraz nawet nie znam To co do nich czułem dawno zostawiłem w wersjach Nie rozdał nikomu kluczy już do mego serca Zapłaciłem wiele za wymienienie w nim wejścia Ej, wiem, że pewnie nie ma Tekst to daje wiele radości i żalu. w ma zapach od paru. dzień zaraz osłabiam od I tak oto brzmi piramida potrzeb, a my chyba pomalutku będziemy się żegnać. Ale zanim będziemy się żegnać, to jeszcze o jednym utworze. E, jeszcze mamy jeden utwór do zagrania, i jest to beatback od e, nowojorskiego duetu elektropopowego e, Fuckers, e, który. Tak, taka, no... no trochę, Krajowa Rada lubi no, to. Prowokacyjna nazwa. Utwór z albumu, który został wydany pod koniec marca, a właściwie jest to debiutancki album zespołu, bo wcześniej wydawali tylko single i epki. No i tutaj powiem szczerze, że epka, która wyszła była moim zdaniem bardzo różnorodna, a album jest, myślę, że wydany w takiej jednej spójnej koncepcji. Na jedno kopyto. Trochę tak, chociaż mamy tutaj kilka perełek, no, ale zaraz posłuchamy jednej z nich, która moim zdaniem jest warta uwagi, czyli właśnie beatpack. A tymczasem my się już z wami żegramy. Karolina Dziembińska. oraz Edgar Hein i Jeremia Szczecina. My już zapraszamy na szampan MP3. Chłopacy już gdzieś tam się bujają. No to co, do usłyszenia się ma. Do usłyszenia. Cześć.